Nauka XXI wieku to podcast na temat fascynujących zagadnień z dziedziny fizyki, biologii, astrofizyki i matematyki. No i witam serdecznie ponownie. Przed mikrofonem Borys Kozielski. Zapraszam was teraz do wysłuchania audycji, która nazywa się Nauka XXI wieku. Zapraszam tutaj do studia na żywo na Krakowskie Przedmieście 13 do pokoju 263 mojego tatę, który jest profesorem Politechniki Warszawskiej. W zeszłym tygodniu troszkę chorował tata, miał chrypkę, nie mógł rozmawiać, nie mógł nam się tutaj udzielić. Właśnie ciekaw jestem, jak sobie radzi profesor z, z, takim, z, z taką zwykłą rzeczą, prawda, jak przeziębienie. Jak, jak, załap, jak załapuje i jak, jak sobie z nim radzi, jak, jak wychodzi z tego. Co ty po, polecisz tutaj słuchaczom naszym? Znaczy, łatwiej się zarazić zarazkami profe, profesorowi, dlatego, że ma do czynienia z dużym audytorium chociażby em, ludzi, styka się z dużą ilością osób, no, ale to tak samo jak każdy inny, jadąc w autobusie, w tramwaju, może się zarazić A jak się leczy? Leczy się tak jak każdy inny. Czyli głównie przez przebywanie w domu i znalezienie we własnym, że tak powiem, organizmie odporności. Na, I trzeba swoje przechorować, wiadomo. <śmiech> Czyli nie ma jakiegoś cudownego lekarstwa. Tak? No nie, a poza tym ja nie jestem przecież lekarzem. <śmiech> jestem specjalistą z tej dziedziny. No tak, no więc rozwiały się moje nadzieje na jakieś tutaj uzdrowienie, takie, na taki cudowny lek. Każdy pewnie ma jakieś swoje metody, niektórzy cytrynę zjadają, inni tam jakieś no tak. wapno, prawda? Najlepsze są metody naszych babci. Czyli miód z cukrem, tak? Na przykład, <śmiech> mleko, czy tam inne rzeczy, jakieś takie odpornościowe, w każdym razie. czosnek, no w każdym razie cieszę się, że jesteś z nami tutaj już z powrotem. Dzisiaj mamy kilka takich ciekawych bardzo tematów do omówienia. Pierwszy, na początek chciałem krótko ciebie zapytać o to, bo tutaj Bill Gates próbuje, znaczy chyba zbuduje sobie reaktor atomowy. Co jest potrzebne, żeby zbudować sobie w takim domu u siebie na przykład, no nie w domu, ale powiedzmy, co jest potrzebne, żeby mieć reaktor jądrowy? Dzisiaj wprawdzie technologia budowy reaktorów bardzo się posunęła do przodu. Tym niemniej zasada pozostaje taka sama i wcale nie jest tak, żeby można było zbudować za tanie pieniądze reaktor na przykład w domu, jądrowy szczególnie. A zasada działania, bo chyba o to pytasz, mhm. jest znana i wiadomo, że po prostu podstawą budowy takiego reaktora musi być zapoczątkowanie reakcji lawinowej. Reakcja lawinowa jest częstym zjawiskiem spotykanym w fizyce. Na przykład w laserach też występuje reakcja lawinowa. Na czym to polega ogólnie? Zarówno i w laserze, jak i w reaktorze. To znaczy, jeżeli powiedzmy rozpada się jeden atom uranu, przy rozpadzie emituje kilka neutronów, szybszych czy wolniejszych, nieważne w tej chwili i powiedzmy cztery. Jeżeli każdy z tych neutronów ma możliwość znowu zapoczątkować rozpad, jeżeli trafi na atom, każdy z nich trafi na atom uranu, który właśnie pochłaniając taki, każdy z tych atomów pochłaniając taki neutron, sam się wtedy pod wpływem tego rozpadnie. Połykając neutron, dostaje rozpadu, doznaje rozpadu i tak dalej. Następne pokolenie, że tak powiem, rozpadających się jąder powoduje wysyłanie każde z nich po cztery. Czyli mamy w postępie geometrycznym narasta się, narasta ta reakcja. No oczywiście to, to co powiedziałem, jest przede wszystkim przepisem na budowę bomby atomowej, bo błyskawicznie się rozwija ta reakcja, ale można ją bardzo spowolnić. Spowolnić w ten sposób, że wkładając ten materiał najczęściej w postaci płynnej e, jakichś powiedzmy związków uranu, e, w, wkładać pręty grafitowe, które pochłaniają te neutrony i mogą doprowadzić właśnie zasada pracy reaktora polega na tym, że zostają wychwycone neutrony, ale ciągła praca reaktora jest podtrzymywana dzięki temu, że średnio wtedy przypada jeden neutron aktywny po rozpadzie, na e, na jedno na jeden atom e, uranu e, na jedno jądro uranu powiedzmy bliżej i tak przy każdym pokoleniu, prawda? Więc wtedy można podsumować... nie następuje ta lawinowa wtedy? Jest tak? lawinowa, tylko, że ona e, znaczy się nie rozwija się gwałtownie, y -y -y. tylko jest umiarkowanie hamowana no cały bo czas. bo jak się rozwija gwałtownie, ta... to jest bomba atomowa wtedy, prawda? Tak, światło Dokładnie, świat, dokładnie promieniowanie... właśnie, czyli reaktor atomowy to jest w pewnym sensie bomba atomowa, która jest spowolniona do tego stopnia, że można czerpać energię systematycznie, mm -hmm. nie w postaci jednego gwałtownego wybuchu, tylko tą samą energię, którą w bombie się wyzwala natychmiast, tu można całymi latami... No właśnie, chce. tak jak widzimy codziennie rano wstając na słońce, jak patrzymy, to przecież jest właśnie taki reaktor jądrowy, Oczywiście. który cały czas działa nieprzerwanie od miliardów lat tylko, i jeszcze długo będzie trwał, prawda? Tylko jeszcze to zastrzeżenie, że właśnie... Jest oparta, oparty ten reaktor właśnie w słońcu, na Słońcu o reakcję syntezy wodoru przede wszystkim. czyli wodorowo-węglowy wewnątrz panuje, czyli może być reakcja syntezy i wyzwalać energię, a może być podział tak jak w bombie uranowej czy w reaktorze uranowym. Na razie na Ziemi nam się udało wytwarzać energię z reakcji jądrowych w postaci rozpadów, czyli u, głównie uranu, a nie tylko mhm. czy, y, pierwiastków, y, które są z końca tablicy. Czyli z, z grubsza mówiąc, żeby zrobić taki reaktor jądrowy, to trzeba znosić jakiegoś takiego ciężkiego metalu, czyli uranu, tak? Na taki na stos, uranu. zrobić taki stosik, tak? Z tego uranu i Rozpuścić i wtedy... to w jakichś tam rozpuszczalnikach, żeby to mogło być płynne, najczęściej mhm. właśnie się używa w taki kadzi. W wannie, jak to powiedziałeś na przykład, prawda? A jaka to jest objętość, tak, żeby sobie wyobrazić? E, takiego reaktora? Tak, znaczy tego, tego metalu, który musi, tego uranu, który być zdobyć. A, uranu, no, znaczy uran więc, czy do, bomby, do bomby atomowej to wystarczy wielkość takiej piłki futbolowej. Hmm. Po prostu tyle uranu w postaci właśnie czystego uranu, prawda? Do bomby. Czyli to jest stosunkowo mała tak. ilość, ale to jest wzbogacone, ale trudno i tak dalej i tak dalej. Znaczy, zdobyć to się kopie gdzieś w kopalniach, prawda? Ale później się wzbogaca ten uran, właśnie w, niekoniecznie uran, prawda? Ale te pierwiastki, te, które są specjalnie mhm. się nadają do tego typu reakcji. Natomiast w takiej kadzi, w takim reaktorze, no to jest reaktor wielkości jakiejś średniej wielkości pokoju, powiedzmy, o takiej średnicy, powiedzmy, paru metrów. I tam w środku, prawda, odbywają się te, w postaci płynnej jest rozpuszczony ten, ten materiał reaktora. I później są wymienniki ciepła, bo przy, przy tej reakcji wyzwala się duża ilość ciepła i głównie właśnie elektrownia na przykład pracuje na skutek tego, że, wytwarza, że przy tej reakcji jądrowej wytwarza się ciepło, to ciepło jest wprowadzane, podgrzewa parę wodną, a para wodna obraca turbiny i turbiny produkują prąd elektryczny, który jest dostarczany do, do wszystkich. No tak, a ja już zaproszę was w takim razie na drugą część. Taki krótki opis. Tutaj zaczniemy opowiadać o tej nanorewolucji, która dzieje się na naszych oczach, bo już dostaliśmy kilka takich informacji właśnie na ten temat. Manipulacji światem atomów, że ta technologia nie może się dalej rozwijać, bo już nie można bardziej zminiaturyzować czegoś i trzeba użyć nanotechnologii. <śmiech> Przepraszam. I właśnie chciałem Ciebie zapytać, na czym polegam? Bo rozumiem, że nanotechnologia, czyli to jest układanie jakichś bardzo, bardzo drobnych elementów. Jaki to jest rząd wielkości? Bo tak, no nie, trudno sobie wyobrazić, możemy sobie wyobrazić ziarenko piasku, prawda? Jaki jest duże. Jak jest mały. jest tak. małe, tak. I powiedzmy, że ma jeden milimetr średnicy. To... O czym my rozmawiamy? Czy my rozmawiamy o takich ziarenkach piasku, czy tam powiedzmy o, tych o takim ziarenku, które można rozbić na 100 mniejszych ziarenek? Jak to wygląda? Na 100, na dużo więcej niż 100. Eee, warto sobie uświadomić, co to jest w ogóle wielkość nanometr, bo stąd pochodzi właśnie nazwa nanotechnologii. Nano to jest 10 do minus 9, ale to może tak popularnie nie brzmi i nie wiadomo właściwie co to jest 10 do minus 9. No to trzeba sobie tak wyobrazić, że to jest jedna część metra, jedna dzielona przez jedynkę w mianowniku z dziewięcioma zerami. Czyli jedna miliono, miliardowa część metra. To też jeszcze trudno sobie wyobrazić. No tak, prawda? ale wracając do tego ziarenka, które ma milimetr, tak? Czyli w, no właśnie. W, w średnicy byśmy Czyli umieścili. Milimetr jest tysiąc razy mniejszy od metra. Czyli e, mamy, e, że w milimetrze na średnicy takiego ziarenka można by było ułożyć e, nanostruktur, powiedzmy o takiej wielkości nano, czyli 10 do minus, wtedy do minus szóstej, bo już trzy rzędy wielkości mhm. odjęliśmy, ale to i tak jest jedna milionowa. Jedna mili czyli na milion części, gdybyśmy podzieli na milion. nie czyli na średnicę część. takiego ziarenka to trzeba podzielić na milion części. Przynajmniej. To? Ale jeszcze nie doszlibyśmy do wielkości atomu, bo jeszcze byśmy mieli wielkości około 10 razy większe. No średnio, bo to różne atomy mają różne wielkości, ale atom wodoru na przykład... Jest, ma średnicę rzędu 10 do minus dziesiątej metra, mhm. czyli 10 atomów wodoru można by było ułożyć w takiej powiedzmy w obszarze właśnie jednego nanometra. Mhm. O. I tak to wygląda, czyli jest to jedna milionowa część milimetra. No to rozumiem, że palce to tam już nie mają, nie, <śmiech> nic nie, się nie, nie da zrobić palcem. To już jest prawda? technologia XXI wieku. tak. No i, i czym się w takim razie to układa, te ziarenka? No właśnie tam się manipuluje za pomocą specjalnych sąd jakiś takich powiedzmy nanopipet czy coś takiego, no to jest związane z, właściwie z specjalnym ukształtowaniem pola elektrycznego, które, którego potencjał można modulować na właśnie w tym obszarze. No tutaj się już pracuje pod mikroskopami, bardzo takimi zaawansowanymi mikroskopami elektronowymi i można e, takie mikromanipulatory właściwie już powstały i do tego stopnia, że dzisiaj możemy właśnie jak gdyby układać na podłożu z kryształu pojedyncze atomy, atomy i tworzyć na przykład takie bardzo spektakularne wzory e, na przykład e, napisać e, napisy też e, właśnie mm -hmm. za pomocą pojedynczych atomów można tworzyć ale to już jest y, technologia rzeczywiście ja, bardzo, Ja bym bardzo może dobrze. teraz, ponieważ już czas nas goni, dziesiąta mm -hmm. już minęła, to my y, włączymy wam tutaj muzykę, nagramy resztę audycji y, jeszcze dokładniej na temat tych, y, tego świata nano. takiego nano... po tej krótkiej przerwie muzycznej zapraszam na drugą część audycji która jest jednocześnie podcastem nauka XXI wieku dzisiaj tematem jest nanotechnologia przypomnę, że rozmawialiśmy w audycji na żywo na temat tego, że gdyby ziarenko o piasku miało 1 mm średnicy to 1 nanometr to byłaby jedna milionowa część średnicy tego ziarenka. Czyli milimetr podzielony na milion części to jest właśnie nanometr. I rozmawialiśmy o tym, że stosuje się właśnie, jak tutaj manipulować takimi, takimi drobnymi cząstkami, takimi elementami i że jeszcze w takim jednym nanometrze zmieści się 10 atomów helu, tak? Dobrze pamiętam? Wodoru, ale i helu też. Więcej w helu, bo hel jest mniejszy. Czyli trudno sobie wyobrazić jakąś technikę, która... taką makrotechnikę, która by mogła cokolwiek zrobić z takimi małymi przedmiotami, prawda? No tak, my jesteśmy istotami makro, i a mimo tego doszliśmy do tego, że potrafimy manipulować tymi małymi wielkościami. I tą realizację tej technologii nano w dużej mierze uzyskuje się za pomocą węgla za pomocą atomów węgla tego węgla, który palimy w piecach i tak dalej który zresztą którego, który jest podstawą życia na Ziemi bo my sami jesteśmy utworzeni z węglowodoru jak wiadomo, i z wody, z węgla i z wody tak? wodór i węgiel no i oczywiście i woda woda jest konieczna, prawda? ale mówimy o budowie naszych tkanek które są oparte na węglowodorach, prawda? Ale przejdźmy może i dlatego tyle różnych odmian, prawda, węgiel może tworzyć, nie dlatego, że, że jest węglem, tylko dlatego, że ma specyficzny, specyficzną możliwość łączenia się z innymi atomami. Mianowicie... Warto tutaj powiedzieć o najpierw o dwóch skrajnych rodzajach odmian węgla, takich skrajnych, zanim przejdę do nanostruktur węgla, czyli tymi dwoma skrajnymi jest znany doskonale na co dzień spotykany grafit, który jest w ołówkach, prawda, grafit, no i diament diament, który, w którym przyozdabiamy piękne panie w postaci brylantów prawda, i tak dalej i teraz widzimy, że te dwie odmiany tego samego węgla, te same atomy węgla raz budują strukturę która daje właśnie czarny grafit, którym można palić w piecu na przykład, prawda, spala się no z drugiej strony i nieprzezroczysty, czarny, prawda? Ehm, tak, a z drugiej strony te same atomy węgla tworzą struktury diamentu. Diament jest przezroczysty, i grafit jest miękki, bo używamy dołówka, do prawda? I potrafi on zostawiać ślady, właśnie on się kruszy, i na papierze zostawia ślady, i dlatego rysujemy tym grafitem, prawda? E, możemy cyfry, litery i tak dalej pisać. Czyli jest skrajnie, można powiedzieć, no nie skrajnie, no ale jest miękki, jest bardzo miękki. Podczas gdy diament jest skrajnie twardy, wiadomo. Najtwardszy. Najtwardszy, jest. tak. Wiadomo, że. Tak, przy okazji warto powiedzieć, że, że najszlachetniejszy kamień to jest ten, który wszystkie inne zarysowuje, ale sam się nie da zarysować. I teraz wiadomo z kolei z Koniną, że najszlachetniejsze serce jest takie, które wszystkim innym da się zarysować, a samo nie zarysuje nikogo. To znaczy, nie, znaczy, to jest taka przenośnia no. prawda, przy okazji. No ale wróćmy do tych dwóch odmian e, węgla, czyli do odmiany grafitu i odmiany e, diamentu. No, diament jest przecież w skali twardości właśnie w, no na 20. dziesiątym. Tak, o e, w skali od 1 do 10 ma twardość 10, tak? Mm -hmm. Mm -hmm. Czyli nie ma nic twardszego na Ziemi od, od diamentu? No nie. Nie. No w tej chwili jeszcze e, wynaleziono e, różne takie włókna węglowe i tak dalej, ale to zostawmy na boku. Mówimy o naturalnych, naturalnych strukturach węgla e, konkretnie. Więc wróćmy do tego i zapytajmy, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego ten sam, te same atomy węgla mogą raz tworzyć e, diament, a raz tworzyć grafit? trzeba przede wszystkim się przyjrzeć w jaki sposób atom węgla może się łączyć z innymi atomami węgla więc można tak powiedzieć, że w diamencie każdy atom można sobie wyobrazić tak, że cały diament znaczy monokryształ powiedzmy diamentu można podzielić na takie elementarne małe komóreczki komórki i z tych komórek jest złożony cały tam makroskopowy kryształ, prawda ale taka jedna komórka, taka elementarna, to jest otoczenie czterech właściwie atomów jednego w środku atomu węgla I możemy sobie wyobrazić jest to przestrzenne rozmieszczenie czyli możemy sobie to tak wyobrazić każdy widział piramidę prawda? i wie jak wygląda piramida to się fachowo nazywa tetraedr, czyli taki czworościan, który ma tylko cztery ściany i cztery naroża ma, piramida, prawda, trójkąt w podstawie i u góry jeden, jeden wierzchołek, prawda, czyli razem ma cztery wierzchołki, trzy wierzchołki na podstawie, piramida, na przykład piramida Cheopsa czy inna jakaś, prawda, a wierzchołek ten pionowy u góry, który wystaje nad powierzchnię, to jest ten czwarty wierzchołek. I teraz wyobraźmy sobie, że mamy w środku tej piramidzie jeden punkt tam jest atom węgla. W diamencie jest tak zrobione, że ten atom jest otoczony czterema atomami, rozmieszczonymi dokładnie w narożach właśnie w tych wierzchołkach piramidy. Tak jak wierzchołki piramidy. piramidy. I w zasadzie widać już chociażby ta elementarna komórka, która w krystalografii jest bardziej rozbudowana, ale do zostawmy. W każdym razie można to przyjąć jako elementarną komórkę. Taki atom połączony z tymi czterema atomami, który się powiela, powiela i tworzy kryształ i teraz ta sama już własności, te wytrzymałościowe takiego diamentu takiego całego diamentu są jak gdyby odzwierciedlone w tej małej już tej komóreczce tym, tym elemencie zatem proszę zwrócić uwagę że jakbyśmy nie obracali tą piramidką to zawsze natrafimy przy nawet niedużym kącie obrotu natrafimy na ostrze na, na, ten, na ten właśnie na ten na ten krawędź, nie, nie tyle krawędź, ile na ten wierzchołek, wierzchołek tej piramidy, prawda? Wystarczy nie, nieznacznie, czy nieznacznie obrócić. Czyli można powiedzieć, że taki atom otoczony tymi czterema w narożach atomami, jest jak jesz taki, który pod każdym najeża się i, i może że tak powiem. I dlatego w tej strukturze diamentu ten diament jest taki wytrzymały. Mówiąc w uproszczeniu i w dużym skrócie. A teraz jak jest w graficie w takim razie? Przecież to są te same atomy, prawda? No więc jeszcze wróćmy do diamentu i powiedzmy tak, że w diamencie te wiązania blisko są siebie, te atomy, bardzo blisko i odległość między atomami jest bardzo mała. I tworzą takie jeże, prawda, w poszczególnych komórkach. Natomiast e, graficie. W graficie e, też jest możliwość e, otoczenia jednego atomu, każdego atomu węgla e, czterema atomami też węgla, ale są przebudowane wiązania, to znaczy, że w płaszczyźnie on e, trzy, trójko, trójko, to jakby leżał w środku znaczy się w jednym narożu trójkąta i może trzy wiązania zbudować w płaszczyźnie ale trzy tylko Czyli on jest, tak jak Mercedes, o, właśnie tu Dobrze, dobrze Przyszło dla do mnie, że, że Mercedes ma Właśnie taką gwiazdę trzyramienną Prawda? Tak. Więc możemy sobie wyobrazić, że w środku tego Znaku Mercedesa jest atom Węgla, prawda? Tak jest w graficie Teraz, natomiast Te trzy atomy, które Otaczają ten środek Mercedesa, prawda? Te, te znaczka Mercedesa Znajdują się w narożach trójkąta Prawda? A on jest w środku tego trójkąta. I wobec tego w graficie nawet odległości między tymi atomami w płaszczyźnie, bo to się powiela z kolei taki... Na płaszczyźnie. W płaszczyźnie. Są, są bardzo bliskie, nawet bliższe niż w diamencie. Czyli wewnątrz płaszczyzny wiązania są bardzo silne i silniejsze nawet niż w diamencie. Natomiast Między warstwami odległości są znaczne, dwukrotnie przynajmniej większe niż wewnątrz warstwy. I co, Grafil po prostu nie ma czwartego atomu, tak? Znaczy ten czwarty atom jest nad prostopadły do tego Mercedesa, do tej znaczka Mercedesa. Prostopadły. Jest nad nim umieszczony, trochę skoszony, skoszony, ale to nieważne. W każdym razie e, jedna warstwa, tak gęsto ułożona, nie tyle gęsto, ile tak ciasno ułożony atomu, jest y, y, zbudowana w ten sposób, w graficie jest zbudowana w ten sposób, że to jest struktura warstwowa, że warstwa łączy się słabymi wiązaniami y, z drugą warstwą, ale wewnątrz warstwy atomy są powiązane bardzo silnie. I efekt jest taki, że wtedy, kiedy na przykład rysujemy ołówkiem, prawda, no to się jak gdyby złuszczamy te warstwy i te, te warstwy już tam mikro mikrokawałeczkach zostają właśnie w postaci, ale warstwy dalej nie są uszkodzone i nie jesteśmy w stanie tak łatwo rozbić te, te, tych atomów wewnątrz warstwy. I tak wygląda struktura nie struktura Grafitu. Widzimy, że te same atomy przy przebudowie przestrzennej, przy przebudowie wiązań możemy uzyskać dwie różne zupełnie odmiany. Ale to są te dwie skrajne, które w zasadzie przede wszystkim te były znane gdzieś do niedawna ostatnio jednak znaleziono bardzo ciekawe struktury okazuje się, że grafik jest dużo, nie grafit tylko węgiel, jest dużo bardziej bogaty ze względu na możliwości utworzenia różnych innych struktur i może budować na przykład też w postaci tych trzech powiedzmy wiązań, ale nachylonych pod kątem także takie trzy wiązania to jest tak, jakby ten, ten, tą to, tego Mercedesa, że tak powiem ten znaczek Mercedesa, ten środkowy a to troszeczkę wyciągnąć z tej płaszczyzny i zrobić taki wypukłą strukturę. I teraz jeżeli jedna z drugą połączymy i później więcej takich wypukłych, to one mogą się zamknąć w sobie i utworzyć taką piłkę. I właśnie to są, to są tak zwane fullerony, Nazwa pochodzi od Fullera, który odkrył tego typu struktury, czyli to są różnych wielkości, takie właśnie piłki jak gdyby futbolowe, a na powierzchni znajdują się właśnie, w środku nie ma nic, pusto jest, a na powierzchni znajdują się to jest jedna z możliwej. Znajdują się atomy węgla, które tworzą właśnie już nie płaską powiem, tak jak graficie, Aha. tylko zakrzywioną samą w sobie zamykającą się powierzchnię a? w postaci i to jest fulleron. Ale mogą być też nanorurki z, utworzone z mhm. atomów węgla. Wtedy nie zamykają się w, w trzech wymiarach, tylko w dwóch wymiarach, tworząc kółko mhm. e, i wydłużona struktura wtedy jest w postaci rurki. I to się nazywa nanorurki. nanorurki. I takie ciekawe struktury, które mają bardzo e, ciekawe własności, e, są właśnie... Tworzy, tworzą atomy węgla i te nanostruktury, bo to są wielkości właśnie rzędu 10 do minus dziewiątej metra i nieco większe, ale w tej, tej, około tej, tej wielkości, tego rzędu są bardzo istotnym elementem współczesnej nanotechnologii. Tak, to bardzo ciekawe, ale jak to może, jak można budować przy pomocy takich rurek? To znaczy, co, co można, jak, jak, te rurki, to co? Pipeta, mówiłeś o tym, że to jest, no działa jak wiem, pipeta. Jeśli tak? chodzi o pipetę, to dotyczy innych, innych przypadków, natomiast jeśli chodzi, znaczy z takiej, oczywiście, że z takiej nanorurki można utworzyć taką pipetę. To, to no też właśnie. jest prawda, tak. Ale można tak powiedzieć, że, że one mogą stanowić, mogą w odpowiednim makroskopowym ułożeniu tych właśnie nanostruktur można uzyskać różne o bardzo ciekawych własnościach materiały. I to jest właśnie i to jest przebój, że tak powiem, tej techniki technologii nano. Można tworzyć różne struktury. Te no, ale jak się je tworzy? Właśnie jak, jak się no, tworzy. No ja nie, znaczy się, nie mogę powiedzieć szczegółów technicznych mm -hmm. w tej chwili na ten temat, bo zresztą nie jestem specjalistą z dziedziny nanotechnologii, tylko mogę bliżej, że tak powiem, określić na czym to polega, ale jeśli chodzi w jaki sposób się to tworzy i tak dalej, trzeba było kogo innego zapytać. Mm -hmm no są specjalne techniki, prawda, które służą do tego celu no dobrze, bardzo ciekawy taki temat który no, wkracza w nasze codzienne życie w tej chwili i tworzą się różne bardzo ciekawe rzeczy o których możecie czytać właśnie w gazetach na stronach internetowych i tak jak właśnie wszystkie informacje, wszystkie wiadomości, które tutaj będziemy w tym cyklu Nauka XXI wieku prezentować. Gdybyście mieli jakiś pomysł, o czym moglibyśmy porozmawiać, co przybliżyć z, z dziedziny nauki, to piszcie na adres borysmaupa.podcast.pl. Ja to przekażę tutaj mojemu tacie. Zastanowimy się w sumie, jak ugryźć temat i przybliżyć go w taki popularny dosyć sposób. Być może uda nam się zaprosić specjalistów z dziedzin konkretnych, jeśli temat będzie wymagał jakiegoś głębszego omówienia. No A jeśli nie, no to, to będziemy starać się tak na tyle, na ile tutaj Bardzo możemy. Takim nośnym tematem jest astrofizyka, prawda? I to mhm. warto ten temat też trochę podrążyć, a to będzie możliwe przez zaproszenie jakichś właśnie popularyzatorów wiedzy z dziedziny astrofizyki. No ostatnio chyba brakuje jakichś wielkich odkryć w no astrofizyce. Nie, jest, jest na przykład całe zagadnienie związane z ciemną materią, z ciemną energią, to są zagadnienia zupełnie niesamowite, bo w ogóle ciemna energia, z kolei widać, że to jest inna odmiana w ogóle materii, która przejmuje no tak, wszystko. Ja też mam takie wrażenie, że na co dzień się spotykam z taką czarną, ciemną masą no nie, no otaczającą to, nas. Nie, na, na pewno nie jest zbudowana z takich normalnych atomów, jak nasza normalna materia, którą odczuwamy którą zbadaliśmy dosyć już dokładnie chociaż daleko jeszcze do bardzo dokładnego zbadania Ale tu się wyłania zupełnie inna, inny rodzaj materii no bo w bilansie yy, materiałowym wszechświata brakuje no masy, właśnie właśnie to jest jedna rzecz to jest masa ta ciemna, yy, ciemna materia tak zwana która na pewno nie jest strumieniem yy, neutrin w każdym razie neutrin jest też bardzo dużo we wszechświecie, ale stwierdzono, że, że ciemna materia musi się składać z jakichś cząstek. Jest charakterem. to pustule. jeszcze coś innego jest. Antymateria to jeszcze coś innego. No, Antymateria właśnie. to jest taka jak materia, jak, z jakiej my jesteśmy zbudowani, tylko ma przeciwne własności. Jest. Czyli ujemną masę no, tak można popularnie powiedzieć. No, no więc wiem, właśnie, takie no, tematy, myślę, e, e, takich tematów możecie się spodziewać po naszej audycji. Wszystkie archiwalne audycje są oczywiście dostępne w formie podcastów, dlatego bardzo łatwo je sobie pobrać do swojego odtwarzacza i, i posłuchać. E, adres już mówiłem i zapraszam w takim razie za tydzień. Ta audycja składa się z dwóch części. W takiej części na żywo w której poruszamy więcej tematów, ale bardzo powierzchownie. Oraz jeden temat, który jest poruszony głębiej i w takiej drugiej właśnie części, która już jest poza anteną, ale która dla docikliwych jest dostępna właśnie w formie podcastu. Także zapraszam na jutro. Moim gościem był mój tata, profesor Marian Kozielski z Politechniki Warszawskiej. Ciągle wykłada dzisiaj. Też masz jakieś wykłady? Nie, dzisiaj nie, ale wczoraj miałem wykład. A w ogóle no i mimo wszystko trzeba bym powiedzieć, że ja już mam swój wiek i właściwie to już od paru lat jestem na emeryturze, ale yy, No dzięki temu masz więcej czasu mam i możesz tutaj czas, przyjść tak, tak, ale normalnie wykładam jeszcze, działam, że tak powiem jako jako, jako wykładowca. No właśnie to jest ta zaleta umysłu, że pracować można znacznie dłużej niż fizycznie, prawda? No można tak powiedzieć, że e, p, narząd e, używany wbrew pozorom nie zużywa się szybciej niż ten, który jest nieużywany. Czego dowodem są na przykład mięśnie. Jeżeli ktoś nie używa mięśni, to mięśnie mu zanikają. I podobnie jest, ja już kiedyś mówiłem na ten temat, i z umysłem. To znaczy, jeżeli ciągle pracujemy umysłowo, to i komórki nerwowe, synapsy w mózgu się też odnawiają, chociaż giną, jak wiadomo, ale nowe przyrastają, tak jak mięśnie, które przyrastają w używane mięśnie. I dlatego często się zdarza, że, ale i zdarza się oczywiście, wiadomo, że na starość wielu ludzi y, traci pamięć i tak dalej, czyli widać, że ubywa tych komórek mózgowych, ale ci, którzy pracują umysłowo i są aktywni umysłowo, to dłużej utrzymują tą sprawność umysłową, mają więcej po prostu tych komórek nerwowych synaps. Czego, czego życzymy również naszym słuchaczom, żeby mieli tych komórek jak najwięcej. Jeszcze tylko sięgnę tutaj. Mamy również dla tych wytrwałych, którzy doczekali do końca, mamy nagrodę. Fizyka i astronomia, podręcznik Marian Kozielski, szkoły ponadgimnazjalne, zakres podstawowy. Cała fizyka zamknięta w takim jednym, dość grubym tomie opisana właśnie przez profesora Kozielskiego. Jest do wzięcia. Proszę napisać borysmałpa.podcast.pl Ja już się z Wami żegnam. Do usłyszenia.